In the pod dyrekcją Sir Neville Marinera. Tak kończy się 61. audycja z cyklu Beethoven 2027. Dziękujemy. Aleksandra Koniuch i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia. Znaleziony w dźwiękach. Dzień dobry, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami dzisiaj kolejna podróż w przeszłość i spotkanie z jedną z najbardziej wyrazistych osobowości w muzyce XX wieku wybitną francuską pianistką Monique Asse. Urodzona w 1909 roku w Paryżu, zmarła w 1987 roku. Była artystką głęboko zakorzenioną w tradycji francuskiej, a zarazem otwartą na najnowsze zjawiska muzyczne swojej epoki. W jej grze spotykały się wyjątkowa kultura dźwięku i głębokie rozumienie stylu, precyzja z wyobraźnią, intelekt z wrażliwością. Pozostawała wierna duchowi muzyki, nadając jej jednocześnie bardzo osobisty rys. Choć debiutowała z repertuarem klasycznym, Beethovenem, Chopinem, Rawelem, szybko stała się jedną z najważniejszych interpretatorek muzyki współczesnej. Była silnie związana z kręgiem tzw. szkoły paryskiej, wśród której znajdowali się m.in. Bohusław Martinu, Aleksander Tansman, Konrad Beck, także jej mąż, kompozytor Marcel Mialowici. Monique As była nie tylko wybitną pianistką, ale także aktywną uczestniczką życia muzycznego swojej epoki. Jej repertuar koncentrował się przede wszystkim wokół muzyki francuskiej i muzyki XX wieku od Debussy'ego i Ravel'a po Bartokach, Hindemita i kompozytorów szkoły paryskiej. Pozostawiła bardzo bogaty dorobek nagrań muzyki Debussy'ego i Ravel'a i należała do najwybitniejszych interpretatorek ich twórczości w XX wieku. Choć nie znała Debussy'ego, a jej bezpośredni kontakt z Rawelem nie jest potwierdzony, to właśnie jej pokolenie pianistów, i w tym ona sama, ukształtowało sposób wykonywania tej muzyki na estradach i w nagraniach. I właśnie od Debussy'ego w interpretacji Monika, As rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie, od pierwszej arabeski, w nagraniu z 1972 roku, a później przejdziemy do archiwalnych wypowiedzi pianistki z 1960 roku zachowanych w archiwach Radia France. Na początek pozwolę sobie zadać tradycyjne pytanie, gdzie się Pani urodziła, czy Pani rodzice byli muzykami i skąd decyzja, by poświęcić się muzyce? Urodziłam się w Paryżu. Moi rodzice lubili muzykę, ale sami nie byli muzykami. Chcieli jednak, żebym się nią zajęła, a więc od razu powierzyli Panią dobrym pedagogom. Trafiłam do Józefa Morpena w Konserwatorium Paryskim, a potem do Lazara Lewiego, jednego z najsłynniejszych profesorów tej uczelni. To właśnie u niego ukończyłam całe studia. A kiedy zdobyła pani pierwszą nagrodę Paryskiego? To już tak dawno, może nie precyzujmy. Otrzymałam ją w 1927 roku. Bardzo szybko rozpoczęła pani karierę, koncentrując się przede wszystkim na muzyce współczesnej. Jeszcze przez 10 lat po konserwatorium pracowałam z muzykami, którzy pozostawili we mnie niezwykle ważne wspomnienia. Byli to Rudolf Serkin i Robert Casadesus. Uczyłam się u nich prywatnie. Ważny był również Dierdi Enescu. Enescu, kompozytor rumuński, znała go fani, podobnie jak wielu innych twórców, zwłaszcza tych zagranicznych kompozytorów mieszkających w Paryżu, których zwykło się określać mianem szkoły paryskiej. Tak, to właśnie dzięki tym młodym muzykom szkoły paryskiej poznałam ogromną część muzyki swoich czasów. I w ten sposób uczyniła Pani z muzyki współczesnej swoją specjalność. Na początku rzeczywiście tak było, ale od dawna gram już właściwie wszystko. Bardzo różnorodny repertuar. Doskonale o tym wiemy i będziemy mogli się o tym przekonać, ponieważ udało się zgromadzić pani wykonania dzieł Haydna, Hindemita czy Mialowicza. Zaczniemy od Haydna. Wspominała pani, że miała okazję zetknąć się bezpośrednio z partyturą sonaty, którą wybraliśmy, a właściwie z jej rękopisem. Tak, dzięki różnym zbiegom okoliczności, a może nawet pewnemu przypadkowi, miałam możliwość zobaczyć i dotknąć rękopisu właśnie tej sonaty Esdur Haydna, którą później zarejestrowałam. Rękopis znajdował się we Francji. Tak, czy to pozwoliło Pani dotrzeć do najbardziej precyzyjnych wskazówek kompozytora? W samym rękopisie jest bardzo niewiele oznaczeń. Tak niewiele, że i tak trzeba sięgać do późniejszych wydań, zwłaszcza tych najwcześniejszych, które pozostają możliwie najbliżej oryginału. Sam manuskrypt jest pod tym względem bardzo niejednoznaczny. Najważniejsze było jednak dla mnie samo doświadczenie obcowania z nim, patrzenie na ten rękopis było ogromnie poruszające. Można powiedzieć, że kiedy krytycy twierdzą, iż wykonawca pozostaje wierny myśli kompozytora, jest to w gruncie rzeczy bardzo subiektywne. Partytura nie daje nam bowiem pełnego wglądu w intencje autora. Pozostawia ogromną przestrzeń dla wyobraźni, szerokie pole dla osobistej interpretacji. Fragment sonaty Es-Dur Józefa Haydna w szesnastym dziale katalogu Hobokena, pozycja 23 w interpretacji Monique As. Czy jako pianistka widzi Pani jakieś podobieństwa między muzyką fortepianową Ramo lub Haydna a twórczością Ravela? Tak, choćby w letą wodę Coupera. W koncertach nie jest to już tak wyraźne. Dla mnie oba koncerty fortepianowe Ravela, ten na dwie ręce i koncert na lewą rękę, należą raczej do okresu, w którym Ravel pozostawał pod silnym wpływem jazzu. Czy uważa Pani, że wpływ jazzu jest w tych utworach bardzo wyraźny? Tak, zdecydowanie. Czy widzi Pani wyraźne pokrewieństwo między tymi dwoma koncertami? Tak, są sobie bardzo bliskie, można powiedzieć niemal z jednej rodziny. Jednak koncert na lewą rękę ma znacznie bardziej dramatyczny charakter niż koncert Giedur. Jest też w pewnym sensie bardziej efektowny. Mam wrażenie, że można w nim odnaleźć więcej odniesień do muzyki Franciszka Lista. Jest bardziej błyskotliwy, bardziej wirtuozowski niż koncert na dwie ręce. Oczywiście oba wymagają wielkiej wirtuozerii, ale jednak. W koncercie na lewą rękę pojawia się ogromna ilość arpeggiów i to właśnie może przybliża go nieco do lista. Zresztą wpływy lista odnajduje u Ravela także w innych jego utworach, na przykład w Gaspar de la Nuit. Czy często wykonywała Pani te dwa koncerty za granicą, zwłaszcza koncert na dwie ręce? Tak, bardzo często. Czy cieszą się one dużym uznaniem zagranicznej publiczności? Ogromnym. Można powiedzieć, że Ravel jest dziś powszechnie znany i kochany. Spotyka się z jednomyślnym uznaniem. Był koncert fortepianowy na lewą rękę Maurycego rawela w interpretacji Monique As z Towarzyszeniem Boston Symphony Orchestra, dyrygował Charles Münch. Nagranie z 11 listopada 1960 roku. Interpretacja niezwykle skupiona, powściągliwa, zarazem pełna napięcia, pozbawiona efektowności na rzecz precyzji i klarowności. Monique As. Prowadzi tę muzykę z charakterystycznym dla siebie umiarem, wydobywając jej dramatyzm z samej struktury i brzmienia. A teraz powrócimy do jej własnych słów. Po studiach w konserwatorium paryskim Monique As współpracowała z wybitnymi muzykami Robertem i Rudolfem Serkinem, także Dierdi Enescu, a w jej otoczeniu pojawiali się także Artur Oneger, Bohusław Martinu i Konrad Beck, twórcy związani z tak zwaną paryską. Najwreszcie no postać szczególna Marcel Mialowici, kompozytor rumuńskiego pochodzenia, który stał się najbliższym współpracownikiem Monique As i jej mężem. Dziś jest już obywatelem Francji, choć pochodzi z Rumunii i tam rozpoczął swoją edukację muzyczną. Później jednak studiował w Paryżu, przyjechał do Francji stosunkowo młodo, pracował nawet z Vincent Tentendi. Jego droga artystyczna pozostaje silnie zakorzeniona w tradycji francuskiej. W jego muzyce wyraźnie słychać wpływy francuskie, tym bardziej, że od dawna mieszka we Francji i znał wielu francuskich muzyków. Hmm. A co można powiedzieć o jego twórczości fortepianowej? Napisał bardzo wielu utworów na fortepian i liczne miniatury, ale także jedno dzieło szczególnie istotne, Richard Carrey, które jak rozumiem nagrała Pani. Tak, nagrała mnie kilka lat temu, Marcel Mialowicz i napisał to dla mnie. Czy można określić ten utwór jako wariację? Tak, to pasakalia z 11 wariacjami i wymagają one ogromnej wirtuozerii, ponieważ w gruncie rzeczy jest to muzyka niezwykle trudna technicznie. Tak, to muzyka jednocześnie wirtuozowska, a zarazem bardzo polifoniczna i niezwykle bogata brzmieniowo. To utwór, który sprawia pianistom ogromną przyjemność w wykonaniu, pełen barw i odcieni. Thank mm -hmm. To nagranie powstało w Niemczech. Prowadzi pani bardzo intensywną działalność koncertową w tym kraju i często tam występuje. Tak, wracam tam co roku, a właściwie kilka razy w roku już od 12 czy 13 lat. Czy zdarza się, że publiczność prosi o jakieś szczególne utwory? Gram w Niemczech bardzo różnorodny repertuar od Ramo po Antona Weberna. Wiem, że nagrała Pani koncerty fortepianowe Wolfganga Amadeusza Mozarta z filharmonikami berlińskimi. Tak, dwa koncerty Mozarta. Posłuchamy teraz fragmentu jednego z nich. Finał XIV koncertu fortepianowego S. Dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, łukach, pozycja 449, interpretacja Monik A. z towarzyszeniem filharmoników Berlińskich pod dyrekcją Ferdinanda Leitnera. W tej interpretacji z 1957 roku słychać wszystko to, co stanowi o wyjątkowości tej francuskiej pianistki: przejrzystość faktury, lekkość i elegancję frazy, ale też. Głębokie wyczucie stylu. Monik As gra Mozarta z naturalnością i spokojem, pozostawiając przestrzeń samej muzyce. Choć była artystką silnie związaną z repertuarem XX wieku Debussy, Rawelem czy kompozytorami szkoły paryskiej, potrafiła odnaleźć w muzyce klasycznej niezwykłą klarowność i subtelność, które charakteryzowały jej styl gry. A za chwilę usłyszymy ją samą w archiwalnej wypowiedzi z 1960 roku z Radia France, gdzie opowiada o swojej drodze artystycznej i potwierdza swoje szczególne przywiązanie do muzyki współczesnej. Za chwilę posłuchamy bardzo interesującej i dość niezwykłej kompozycji Paula Hindemita na fortepian, instrumenty dente blaszane i harfy. Bardzo się cieszę, że mogłam nagrać ten utwór z samym kompozytorem, ponieważ to Hindemit drygową orkiestrą. A gdyby miała Pani powiedzieć coś o jego twórczości fortepianowej? Można by powiedzieć, że jest bezpośrednim kontynuatorem Maxa Regera, choć Reger nie jest chyba zbyt dobrze znany we Francji. Był to kompozytor, który zmarł w 1916 roku, w wieku zaledwie 40 lat. A więc następca Brahmsa, Richarda Straussa, Wagnera. Tak, jego styl jest bardzo osobisty oczywiście, silnie polifoniczny, bardzo polifoniczny czasem wręcz ostry, zdecydowany w wyrazie. A jednocześnie w jego muzyce jest wiele liryzmu. Często wykorzystuje też melodie ludowe, niemieckie, francuskie, a czasem nawet amerykańskie. Ale nie w taki sposób, jak robi to Bartok. Nie, to zupełnie inny rodzaj folkloru, raczej w duchu tradycji, jak choćby w kwartetach Beethovena, tych dedykowanych Razumowskiemu, VII, ósmym i dziewiątym. A a czy Hindemith jako dyrygent był bardzo wymagający podczas nagrania? Nie, zupełnie nie. No. Był znacznie mniej wymagający niż realizatorzy dźwięku. Mówił, tworzymy muzykę, nie trzeba być przesadnie drobiazgowym trzeba po prostu grać i dobrze czuć muzykę. To była ogromna przyjemność pracować z nim. Inżynierowie dźwięku byli natomiast znacznie bardziej skrupulatni i dążyli do absolutnej perfekcji. Myślę, że w tym nagraniu rzeczywiście udało się osiągnąć doskonałość brzmienia. Obsada jest dość niezwykła. Nie ma tu instrumentów smyczkowych. Tak, to bardzo osobliwe uczucie, jakby rywalizować z dziesięcioma instrumentami dętymi blaszanymi. Ale fortepianu jest napisana tak, że nic nie ginie. Barwa całego utworu jest naprawdę niezwykła. Wyobrażam sobie, że dla pianistki, która zwykle znajduje się w centrum orkiestry, otoczona przez skrzypce, altówki i wiolonczele, musi to być dość osobliwe doświadczenie, wręcz pewien rodzaj pustki brzmieniowej. Tak, ale ma się raczej wrażenie muzykowania kameralnego, oczywiście z partnerami nieco bardziej hałaśliwymi i nieco bardziej dojmującymi. Natomiast druga część jest niezwykle poetycka, z udziałem tylko dwóch harf. To już prawdziwa atmosfera muzyki kameralnej. To dzieło rzadko wykonywane, mało znane we Francji, a istnieje jego znakomite, niedawne nagranie z udziałem Monique As i filharmoników berlińskich pod dyrekcją samego kompozytora Paula Hindemita. Za nami fragment Koncert Muzik na fortepian Instrumenty Dente, Blaszane i Harfy, op. 49 Paula Hindemita w interpretacji Monique As z Towarzyszeniem Filharmoników Berlińskich pod dyrekcją samego kompozytora. To nagranie z 1957 roku wyjątkowe, jedno z tych spotkań, w których wykonawca ma bezpośredni kontakt z myślą kompozytora. Monique As współpracowała z kompozytorami swojej epoki i była jedną z tych pianistek, które wprowadzały muzykę XX wieku na estrady koncertowe. A jednocześnie wykonywała bardzo różnorodny i szeroki repertuar klasyczny. Sięgała po Haydna, Mozarta, Schumana, choć szczególne miejsce w jej twórczości zajmowała muzyka Ravela i Debussy'ego. Jej styl zawsze pozostawał niezwykle klarowny, oszczędny w środkach, oparty na precyzji, kulturze dźwięku i głębokim wyczuciu formy. Dzisiejsza audycja, znaleziona w dźwiękach, była spotkaniem z artystką, która potrafiła połączyć dwa światy, tradycję i nowoczesność. A do tej opowieści powrócimy za tydzień. Monik As opowie m.in. o interpretacji etiut. Loda Debissiego, które zarejestrowała w 1951 roku. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Klaudia Baranowska, miłego dnia i do usłyszenia. Reklama. Gala muzyki jazzowej Fryderyk Festiwal 2026 12 kwietnia w Muzeum Historii Polski.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 Studio imienia Witolda Lutosławskiego koncert z cyklu Mistrzowskie Interpretacje.